Thank you. <coughs> Witamy was w kolejnym celu. to było So Funky It Stinks, zespół Furious Ball. Eee, ma mieszanka funku, reggae i eee, odrobiny jazzu. Jest ich tylko dwóch. Mają dwa mikrofony. Zobcieli, zwracij do i Mają tylko jeden cel. Nie wyjść na idiotów. Celuloid. Nawijamy na filmie. Witamy was celuloidzie. Jest 3 czerwca. Piękna, słoneczna sobota. A my siedzimy w naszym fantastycznym, cudownym studio z naszym fantastycznym producentem, któremu machamy jak zwykle. Macha też na mnie. Nie macha. Witam tam. was korta z was wita Jokrze. Coś nam pokazał? Jakąś żabkę. No, żabka chodzi, dobra, okej. Okay. No, no dobra, nieważne, właśnie wygoniliśmy ze studia muchę, która nam bardzo przeszkadzała, więc y, jesteśmy w idealnych warunkach akustycznych i zaczynamy od newsów. Pierwszą wa bardzo ważną informację, e, mianowicie Nikita Michałkow będzie realizował Spalonych Słońcem część drugą. O. No właśnie. I na czym to będzie polegało? Akcja będzie się działa w 41. momencie, kiedy Niemcy wchodzą do, do Rosji, Aha. do Związku Radzieckiego. Aha. No i e, zostaje przywrócona postać grana w pierwszej części przez Michałkowa. Zostaje przywrócona do czynnej służby wojskowej. zaczyna walkę. I historia opowiada o tym, jak w tym wirze bojowym odkrywa istnienie Boga. No Okej, okay. no dobrze. Ja wrócę, tak bardziej pójdę w inną zupełnie stronę. Mało mówimy o serialach, a powinniśmy dużo mówić o serialach, bo więcej ostatnio oglądałem chyba seriali niż filmów i Cortez i ja. Jeden z naszych ulubionych seriali, czyli Battlestar Galactica, zaczyna nowy trzeci sezon. Ci z Was, którzy nie widzieli serialu, polecamy. To nie jest takie zwykłe science fiction, to jest takie naprawdę dobre science fiction, które zebrało już masę nagród. Na 24 września zapowiedziano pierwszy odcinek nowego trzeciego sezonu, będzie się nazywał Okupacja. Nie będę wam opowiadał, jeżeli nie wiecie, na czym polega Galactica, no nie będę wam opowiadał, o czym będzie tak naprawdę odcinek, bo nie ma tam większego sensu. Zapowiedziano yy, obecność w tym odcinku Dina Stockwell'a. Jeżeli nie wiecie kto to jest, sprawdźcie, polecam, bardzo fajny aktor. Reżyserował odcinek będzie był asystent Stevena Spielberga, który pracował z nim przy Terminalu, przy Raporcie mniejszości, przy szeregowcy Rajanie, właściwie przy wszystkich jego większych superprodukcjach. Zapowiada się to naprawdę fajnie, wszyscy fajnie na pewno czekają na, na pierwszy odcinek. Ja też mam trochę zupełnie innej baczki, mianowicie producent Kodu Merkury będzie realizował Smurfę. Film będzie realizowany w technice 3D, będzie to trylogia właśnie do IMAX-u i jemu podobnych. Zostały zakupione prawa do ekranizacji, do postaci smerfu, zostały zakupione od Hanny Barbera przez telewizję Nikledon I ona właśnie razem z Paramount Pictures będą realizowali pierwszą część już w 2008. Aha, a wie, słyszałeś o tym facecie, który napisał książkę e, na temat tego, że Smerfy to, e, e, to, to jest taka metafora e, struktury masońskiej? Masońskiej? Ja słyszałem inną wersję, że... Że, że, że... że Papa Smerf to tak naprawdę symbolizuje swoim czerwonym kolorem czapeczki, czapeczki przywództwo, a Gargamel symbolizuje niewiernych, którzy nie, mówią, dostali nie, nie, nie, do struktury masońskiej? Nie, to, to, było coś, to było coś zupełnie innego. Znaczy, w Smerfach były, były dopatrowane różne Nurte i okej okay, może, może do, do, można dopatrywać się tej masonizmu, natomiast e, z tego co ja wiem to, to w Smurfach był do, dopatrywane jeszcze chyba w latach e, chyba 60-tych 70 czy 70-tych e, wpływu komunistów. Oh. To znaczy, że tak, że, że komunizmem, to znaczy Józefem Stalinem jest Papa, Papa Smurf. Smurf, Papa Smurf Jasne, tak, tak, tak, tak. Osobą, która się wybija, która jest na takim samym poziomie intelektualnym jak z Papa Smurf, jest Ważniak. Mhm. I on się wybija od reszty, on zawsze jest odtrącany i to jest, symbolizuje Trockiego. A, a, a Gargamel, a Gargamel Symbolizuje w destrukcyjny wpływ kapitalizmu, mhm. bo na początku kapitalizm chce się, znaczy, że Gargamel chce jeść, ale po jakimś czasie on sobie wymyśla w kolejnych odcinkach, że Smerfy można przerobić na złoto. No tak. Więc Aha, generalnie... No. No dobrze, dobrze. A propos filmu, który, o którym dzisiaj będziemy mówić, takie małe odbicie. Mówiliśmy w ostatnim odcinku, że zinger nie będzie robił X-Menów, a miał robić... A dzisiaj będziemy o X-Menach rozmawiać. Co wyszło o, o, o, ludziom, którzy zrobili film bez Briana Singera? Właśnie, co, o tym, co wyszło, jak, jak robimy filmy z Brian Singera. Będziemy mieli kolejnego Supermana, już teraz będziemy mieli przyjemność oglądać nowego, ale będziemy mieli jeszcze na, na, nowszego. Będzie to Superman 2, e, szósta ekranizacja, przygód Supermana. E, jest zapowiedziana 2009 rok. E, znowu będzie reżyserował Brian Singer, no... Ja bym chciał zobaczyć pierwszego, zanim będę oceniał drugiego, ale... Mhm. Ale dobrze, że przynajmniej coś, coś robią. A teraz nowa zapowiedź, piosenka There She Goes, Brother Love. Jeden z bardziej charyzmatycznych e, wykonawców. Pewnie go gdzieś słyszeliście, jak słuchaliście podcastu, bo tak, wszędzie jest puszczany. Tak, bardzo często jest puszczany. puszczany Czuję się tu wpływ na mego krewica. No tak. No. Mhm. Zapraszamy do słuchania Brother Love, There She Goes. Bye. Jak już zapowiadaliśmy w newsach, e, będziemy dzisiaj mówić o temat X-Men ostatni Bastion, który widzieliśmy dwa dni temu, dwa dni temu, trzy dni temu, tak dwa trzy dni temu. Mm -hmm. Ja, ja, bym chciał, ja bym chciał, ja Piotrek, może ty zaczniesz, bo ja, ja, ja, nie, ja nie chcę nic mówić na temat tego filmu. Na razie, na razie nie. nie. Dobrze. No. Znaczy, trudno to mówić na temat tego, o czym jest film, bo wszyscy wiedzą o czym są X-Meni. Jest to grupa, prawda, no, ludzi ubranych w dziwne stroje, którzy skaczą, ratują świat. Supermutantów. I... Supermutantów, właśnie. Supermutantów. Tak? To jest ważne. Eee to jednak to było, Homo Sapiens Superior. Tak. Słyszałem, że na jakiejś konwencji fantazy jakiś ambitny człowiek próbował wyjaśnić starszej pani, na czym polega różnica między mutantem i zombie, bo nie potrafiła tego zrozumieć. Zajęło mu to pół godziny, ona i tak się zniechęciła i poszła. No, To okay. taka tak. E, film, film, to jest trzecia część. E, pierwsza realizowana bez Briana Zingera, tak. tak. A Dwy poprzednie były... Mm. No, no, w porządnym. Prze -prze Przeciętnym poziomie. Nie, pierwsza część była fajna. Pierwsza część, pierwsza część była w miarę fajna i dawała się zupełnie przyzwoicie oglądać. I, e, i nawet powiedziałbym, nawet, nawet się to przyjemnie oglądało, jako taki właśnie taki filmik leciutki e, do obejrzenia na, na, na, na sobotni wieczór. Natomiast rzeczywiście chciałem zobaczyć, to znaczy tak, na początku zobaczyłem reklamówkę. Ja powiem o moich wrażeniu. Zobaczyłem reklamówkę, sobie pomyślałem fantastycznie. Mutanci będą się tłukli w gigantycznych ilościach między sobą i, i, i będzie w ogóle wojna i, i e, nawiążemy bardziej do takiej struktury filmu wojennego, gdzie będą, będą, wszystko będzie na wielką skalę, na du dużo efektów, du dużo ludzi, dużo mutantów, dużo się dzieje. E tymczasem dostałem, hmm, jakby to powiedzieć, mm, em, może... Dramat obyczajowy, przeplatany jakąś taką e, opowieścią filozoficzną z elementami Roman filmu akcji. Romantyzmu. romantyzmu. Romantyzmu. Wszystko jest takie ckliwe i, i, i, i nie wiem właściwie po co. to Troszeczkę bardzo dobre, tak. Bardzo dobre określenie, dlatego że reżyserem jest e, pan Brett Ratner, Mhm. I jest to reżyser takiego obrazu jak na przykład Family Guy, który jest tkliwy. Jest tkliwy, trzeba, trzeba, trzeba powiedzieć, że na pewno jest. A Brett family Ratner guy. powinniście kojarzyć tego reżysera z e, trylogii, trylo family man. trylogii. Family Man, nie Family Guy. A family, no właśnie, Family, <laughs> family Man. Tak. tak family man. A Brett Ratner e, zrealizował trylogię Godziny Szczytu. Mhm. No tak. Trylogię. No dobrze. Trylogię. W tak. 2007 będę miał dwa, dwa, trzy, dobrze. No no tak, to no będziemy mieli trójkę trzy, no Kolejny na kolejny trzy, nie słuchajcie. Um, znaczy próbowałem naprawdę znaleźć... Jestem podwójnie wściekły, jak powiedziałem Piotrowi, jak wyszliśmy z kina, jestem podwójnie wściekły. Raz, że to jest głupi film i, i kiepski, i słaby. I, i właściwie nawet y, y, nie przystaje do poziomu, który, który gdzieś tam można ustawić dla filmów tego typu, tak? To znaczy, no to my, my po prostu oglądaliśmy, się śmieliśmy, bo to była to była żenada. To była straszna żenada. A dwa, jestem wściekły, dlatego, że ten pomysł moim zdaniem ma bardzo duży potencjał. To znaczy historia o ludziach, którzy, e, którzy są inni. Znaczy pomysł sam jest nawet nie zły na film. Historia polega na tym, że znaleziono lek, który odmienia mutantów. E, do, normalnych i, ludzi. Do, do normalnych ludzi. I to jest rzeczywiście fajny pomysł. E, taki, no, nietypowy i dający się, mający duży potencjał moim zdaniem. Bo rzeczywiście na początku e, samo to zawiązanie akcji e, mutanci tworzą jakąś rebelię, są zamieszki. E, Okazuje się, że oni tak naprawdę nie chcą się zmieniać, bo im się podoba to, to jacy są. Normalni ludzie z kolei uważają, że to jest e, skaza, że to jest choroba. Okej, okay, to jest fajny pomysł, ale wykorzystanie tego pomysłu jest fatalne. Jest po prostu tak fatalne, że aż mi żal że po pierwsze żal mi tej, tej, tej epickości, którą można by było wydobyć z tego filmu. Znaczy można by było zrobić taką, taką naprawdę mm -hmm. taką opowieść monumentalną o, o, o, o ludziach o, i, tak dalej, i tak dalej. Tam Nie się w ogóle nakręcał, ale... z faktu, z faktu że, że Magneto wcześniej był w tym obozie koncentracyjnym w Polsce. Tak, tak, tak, tak jest. To to jest bardzo ciągle, ciągle, ciągle, jest wyciągany na i mm -hmm. ciągle, ciągle jest mówiony na ten temat porównywanie właśnie tej, tej nienawiści do, do mutantów wśród części społeczeństwa normalnych ludzi z tym, że w jest to nienawiścią do Żydów. Co chwila jest to... to prawda? Tak, w tym filmie też jest nawiązanie. Magneto w pewnym momencie pytają się go, czy, czy, czy, czy jest oznaczony, bo wszyscy mutanci są oznaczenia, On Mówi, że, że, że moje drogie dziecko, nigdy w życiu nie będę więcej oznaczony i pokazuje numery z obozu koncentracyjnego na ręce. <śmiech> I, i, to, I to rzeczywiście jest gdzieś tam zaznaczone, ale e, znaczy ja bym się w ogóle nie doszukiwał. Ja myślę, że ten film nie zasługuje na doszukiwanie się takich, e, e, takich, p, takich dobrych porównań, takich wie, to, wy, wyciągania, bo to, to rzeczywiście jest... E, w pewnym momencie ten film zupełnie traci sens. W ogóle nie wiadomo była taka scena, kiedy jest finalna walka między jednym, jedną grupą mutantów, a drugą, czyli dobrymi a, a, a złymi, powiedzmy, załóżmy. Ja w tym momencie pochyliłem się do Piotra i mówię, Piotrek, ale, ale, ale dlaczego pot... oni bronią tego laboratorium? I Bo Piotrek mówi, psz... nie wiem. No, no, tak. Nie wiem, stary, naprawdę w tym momencie zgubiliśmy sens. Ale autentycznie to widać. Widać, że scenariusz to jest. Scenariusz Straszliwie, szkule. ale potwornie. Ja sprawdzałem, ja, ja, ja musiałem sprawdzić. Przejrzałem sobie e, listopad i się okazało, że panowie, którzy realizowali pisali scenariusz do trzeciej części, zupełnie nie, miały, nie mają nic wspólnego z częściami poprzednimi, a na swoim koncie mają takie rzeczy jak XXX2, Elektra czy tego typu rzeczy. Tak, tak. Jeżeli już kogoś się za, za, zaznaczyło jako takiego specjalistę od, od tanich, e, prostych i łatwych i lekko filmów, no to prawdopodobnie będzie je robił dalej. Tylko pytanie, czy, czy, czy, czy jest sens, czy nie warto by było postawić na kogoś, kto by wydobył z tej historii coś, coś ciekawszego. A to, ja, ja, tam, tam są miejscami dobre, dobre akcenty i mi się wydaje, że to jest wpływ e, Zakapena jest współscenarzystą, który... Zrobił film, który bardzo to Tobie się podobał. Suspect Zero. O, rzeczywiście, to jest bardzo dobry film z King's tak. tak, z Kingsley'em polecam przy okazji. Też to, to też film. niby o, o Mutancie. Tak, to jest film o facecie, który był szkolony w takim specjalnym programie wojskowym e, do, nie wiem, dalekowidztwa, no coś takiego, on jest takim, takim dalekowidzem, ma psychiczne zdolności, które polegają na tym, że potrafi widzieć rzeczy, które się... Taki od... trudny film, ciężki, ciężki, taki, tak Trudny ciężki. może nie, no nie powiedziałbym, że jest trudny, bo to jest sensacyjny, ale ciężki rzeczywiście, ciężki. taki bardzo, bardzo ciężki film. E, dobry, bardzo rzeczywiście mogę polecić. Bardzo dobry film, dobrze ogląda się dobrze napisany, dobrze zagrany no bo banking się mm -hmm. y je, widziałem go na półkach w Empiku, więc y można go spokojnie kupić. A propos Mirror Mask jest y na potęgę wykładają w Empiku, więc jeżeli może, macie okazję to możecie sobie kupić i zobaczyć, zresztą chyba po jakiejś tak, takiej miarę dobrej to... cenie ten scenarzysta Penn jest jedyną jakby tutaj e, wysienką, a tak cała reszta, e, wszystko co, co świadczyło o tym sukcesie dwóch poprzednich części, było e, zabrane, zostało zabrane właśnie przez e, e, Zingera mhm. do Supermana. To znaczy, wiesz, on odszedł, mhm. odszedł kompozytor, mhm. który, który, który, znaczy z kompozytorem to, to jest bardzo zabawna sytuacja, mianowicie... E, po prostu odszedł. To jest bardzo zabawna to jest sytuacja. Tak, tak bardzo zabawna sytuacja. E, słuchajcie, no tak, ale X-Men się nie kończą, a wręcz przeciwnie, to znaczy będzie ich więcej, prawda? Więcej, więcej. A znaczy, tak, Cztery spin-offy. Cztery spin-offy, czyli, taki, spin czyli takie, takie jakby um, rozwinięcia pobocznych wątków z głównego filmu. Będzie film o Wolverine, e, w którym będą opowiadać jego historię e, na podstawie Weapon X. Czyli tego pierwszego, tak dobrze mówię, tego pierwszego mm -hmm. tak, komiksu tak, tak, tak. o tym jak Paul Postow, jak mu tam wszczepiali adamanty i, i tam robili mu różne fajne rzeczy. Eee, czyli, czyli to będzie pierwsze. Drugie będzie co? Będzie o film o dzieciństwie Magneto, tak, słuchajcie, naprawdę. Będzie film o dzieciństwie Magneto, o tym jak dorastał. Oczywiście z Janem MacLeanem muszę być. No tak, z Janem McLeanem koniecznie. Będzie coś tam o... o... Bardzo eksploatowany aktor ostatnio. Ostatnio tak, rzeczywiście. To jest fajny aktor. Znaczy, jeżeli... E, jeżeli... Tak jak patrzyłem na obsadę e, X-Menów teraz, tą, którą mieliśmy w tym filmie, to też mi trochę żal, bo to są dobrzy aktorzy. To są naprawdę dobrzy aktorzy. I Hugh Jackman. E, i, I Patrick Stewart. Patrick Stewart, tak. I Ian McKellen. I, i, i naprawdę... I Halle Berry nawet, która nie jest wcale taką złą aktorką. E, ja. No, no, no masa, masa. Kelsey, Kelsey, Kelsey Grammer, którego uwielbiam, bo, bo uwielbiam też... też James te Marsden. No, no tam. <laughs> nie, ale naprawdę okay. obsada jest dosyć przyzwoita i tak jak się patrzy na listę płac, no to tak trochę szkoda. No. Ale oni są w nie, zupełnie jakby tak niewyeksploatowani w, te, w tej części. Znaczy, wszyscy są, znaczy, bardzo mało aktorów się nagrało tak naprawdę. Patrick Stewart no. się mało nagrał. Patrick Stewart się mało nagram, tak, rzeczywiście. Tak. No, okej, okay, no, no w każdym razie... Mm, no, jest, nam przykro, no. jest, nam, jest nam przykro, bo, bo, bo lubimy. Taką ten... ciekawostkę mamy dla was, mianowicie w obsadzie miał się pojawić Josh Holloway. No, powinniście go kojarzyć, co po niektórzy z serialu Lost grał tam e, postać sojera. Tak jest. A i tutaj miał pojawić się w postaci Gambita, francuskiego mutanta, który rzuca na kartami i te karty wybuchają. Tak. Taka a a dlaczego, dlaczego się nie pojawił? Powiedz. Nie pojawił się dlatego, że e, Scenarzyści, znaczy realizatorzy doszli do wniosku, że postać grana przez Holloway'a za bardzo by przypominała tą postać, którą wykreował w Loście. W Loście, tak. To był mhm. To tak. To a propos, a propos czy drugi sezon się skończył, mm. a widzieliśmy już, widziałeś zakończenie, widziałeś? Widziałem, widziałem. Tak. No jak ci się podobało? No w porządku, w porządku, porządku, porządku. porządku. No, to no, to no. chyba bodajże że zasadnie będzie następny, pierwszy, pierwszy, pierwszy odcinek Krzyż. Już? Zasadny no, no, proszę. Powinniśmy zrobić jakiś odcinek o, o, o serialach, bo ostatnio strasznie dużo oglądamy. Zrobimy, zrobimy, zrobimy na pewno. E, I co, jeszcze są dwa spin-offy. No to może powiedz. No jest, jest, nie, to chyba ty już mówiłeś o, o tym, o Janie McLeanie i teraz jest trzeci, znaczy czwarty odcinek Mam być opowiedziany bardzo ogólnie na temat, to chyba będzie film młodzieżowy, tak mm -hmm. bardziej dla dzieci i młodzieży, o, o, w ogóle o Szkole Mutantów. Mm -hmm. o, tym, o, tym, o, tych, o tych najmłodszych, którzy się tam dopiero uczą i jednak, pomimo faktu, że się uczą, to jednak ich zdolności zostały docenione i oni tam pomagają itd., tak itd. Tak tak no właśnie. Mm. Jak oceniasz? Jak oceniam? Ja myślę, że dwa to by było dużo. I na dwa plus. Dwa plus. Ja myślę, że dwa. Ja, ja, nie, nie, nie, zastanawiam się nad jeden, bo, ale, ale nie, ale, ale Kelsey Grammer, bardzo go lubię. No. Lubiłem, <laughs> lubiłem Frejera bardzo dużo go oglądałem kiedyś, więc lubię tego aktora. No. Tak. Kelsey Grammer, tak. Dwa, dwa, dwa, dwa mniej. Dwa, tak, dwa. No. Dobra. Okay. Żegnamy się i do przyszłego tygodnia albo dwóch. Nie, nie wiem ile nam zajmie no nagranie zobaczymy. kolejnego odcinka, Zobaczmy, nam nam e, nagranie. nie wiem też co będziemy recenzowali, ale na pewno coś, e, na pewno coś ambitniejszego. O, musimy powiedzieć, że jakiś taki ciężki, dobry, poważny, mroczny, dosadny... Kod do... da, da, da, da Vinci. Do następnego razu. Do, do następnego, następnego na razu. Trzymajcie się, Oksza.